Zlebić. Idziemy, ej, tak, raz, dwa, noty kruś, o, no to jazda Bansu kruś, kto mnie no tak zna, rośnie gul, czas nie z wasza. drink, tutaj patrz, tak, tak, bling, bling. problem masz, tak Ty się wie, ej, śmigaj ty, to błyszy i to mi, ej, tak to robi pierwsza liga, patrz, C.J.E. Vibra Teraz kibla, klas. jedziemy po tych rytmach, klas. jesteś sprytna, oto wasz, ty kunio wiesz, WWA z nas jest nie. już o mnie sposałaś, no właśnie, oto ty klasz. swojej gwiazdy i sięgnij po jej blask, tej jednej tylko gwiazdy z miliardy. Szukaj swojej gwiazdy i sięgnij po jej last Tej jednej, we tylko mięznej, z miliardami mięz miliard! Hej dziewczynka, hey last Możesz w ostro od Jacka. Ja jestem ten, ten Dunio, wiesz Mogę wszystko, robię to, co chcę Nie wiesz jeszcze To ja weszel, ej, wiesz, Ja tak jeszę, nikodem Prosto z piekła rodem Wiesz, że życie grzeczne Niegrzeczne, Te bezprzeczne są najlepsze Jak do to z robotą Jesteśmy po to, by się wewnętrzyć Nieźle, zawsze pokażę klasę ten Dunio na świę! po co mnie o to co? co chodzi Ty dziś, to to to dziś, Poszukaj swojej gwiazdy i sięgnij po jej blaszcz Tej jednej tylko gwiazdy, z miliarda innych gwiazd Poszukaj swojej gwiazdy i sięgnij po jej blaszcz Tej jednej tylko gwiazdy, z miliarda innych gwiazd <tukaj> Crash, crash, hej ziomek, crash, crash, crash Polska cała, naraz, hałas, już poznałaś moją twarz Jestem temat, co nie schodzi z Schemat połamanych norm, yo jestem typem, co wyprzedza to Impreza, emblema, wielki, yo Nadajesz na tych pasmach, klaskaj Ty też tak, ekstra, ekstra, Tedunio, hit za hitem wjeżdża Pamiętasz, jak je, je, jest imprezka? Kiedy tedy wchodzi na imprezkę Nie ma, nie wiem, wszyscy wiedzą, że jestem Robię mocno, mocno rozgrzewkę Ja parę drinków wjeżdżę swojej gwiazdy. I klas, klas, klas, klas, klas, jednej tylko gwiazdy z miliarda klas, klas, klas, klas, klas, klas, klas, klas, klas, klas, Uch na aż wolę, nic na koniec roku 2004, a hałas wolno być 4? Jeszcze długo, nagraj go dla mnie już dawno. Wystarczy, że go zmiksuję. i dam wam to. Właśnie tu, w okrom. znajdziesz to no, z najgorętsze. Hałas DJ był specjalnie dla was pozdrawiam. A ty? Co się przybiera z <słuch> <słuch>